Bierzemy 2 obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą i rozwietanę kroimy i podszybujemy sosem. Smałujemy kuczata, i ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyroczy na czas to, kroimy, mieszamy i podajemy do są. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda Ci się to w kuchni. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Smacznego podcastu Anusz Widelec Miał być dzisiaj ze mną Jacek Kuchmistrz Nie udało nam się ze sobą zdzwonić Jakieś problemy techniczne na łączach Tak więc wykorzystam Nagrania dwa archiwalne Które już wcześniej zarejestrowałem A które jak dotąd nie weszły Do żadnego z odcinków A wykorzystam je właśnie dzisiaj Bo nagrania są dosyć interesujące Na początek jeszcze może Na rozgrzewkę dwie drobne sprawy jeżeli przygotowujesz coś w kuchni To zawsze sprawdź Zanim zabierzesz się do pracy Czy masz wszystkie potrzebne produkty Bo Później w trakcie, jeżeli okaże się, że nie masz śmietany Nie masz marchewki, nie masz Jajek Nie masz czegoś tam, co jest potrzebne A masz już porozkładane wszystko Część rzeczy zaczyna się gotować, piec, smażyć To później Robi się mały kłopot Bo po prostu nie ma jak Wybrać się szybciutko do sklepu, żeby kupić to co potrzebne także dobra rada ode mnie jeżeli zabieracie się do przygotowywania potrawy upewnijcie się, że macie wszystko u nas ostatnio robiliśmy zupę pomidorową i okazało się, że nie ma makaronu na szczęście z makaronem to nie problem bo można taki makaron pyszny domowy zrobić sobie samemu najprostszy sposób bierze się dwa jajka 6 do 8 łyżek mąki pszennej Mogę się przesiewa na stół, czy też na stolnicę, jak wolicie, dodaje się odrobinę soli Tak na czubek łyżeczki do herbaty Dodaje się około dwóch łyżek wody, wbija się te dwa jajka i zagniata się na ciasto Gładkie, jednolite, bardzo dokładnie się je zagniata i długo, tak żeby powstała bardzo, bardzo dobrze i dokładnie wyrobiona masa i później wałkujemy to ciasto, podsypując mąką obficie z obu stron Odkładamy na stolnicę te placki Rozwałkowane na około 2 mm Tak, żeby sobie podeschło Można też przełożyć te krążki ciasta na ściereczkę pawełnianą I kiedy już ciasto podeschnie na tyle, że nie będzie się kleić Zwijamy w rulon i skośnie kroimy na taki makaron do zupy właśnie Makaron gotujemy w osolonym wrzątku Do czasu aż wypłynie i wtedy jeszcze może pół minuty, minutę sprawdzamy Jeden kawałeczek czy już jest ok Przecedzamy Najpierw przelewając go zimną wodą I później wylewamy na tłuszczak. I mamy gotowy, pyszny domowy makaron. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ostatnio byliśmy na pizzy gdzieś tam w trasie, na wycieczce. W przydrożnej restauracji i wszystko byłoby <głos> w miarę dobrze, gdyby nie obecność much w lokalu. Muchy były tak natrętne, że po prostu nie dawały nam zjeść. I to nie tylko nam, bo widzieliśmy, że w, przy sąsiednich dwóch stolikach również goście zmagali się z tym samym problemem. Powiem Wam, że to było okropne. Nigdy więcej tam bym nie poszedł i dla mnie to jest dyskwalifikujące, jeżeli w lokalu są muchy. Nie powinno tak być zdecydowanie. No dobrze, teraz zapraszam Was na dwa przepisy. Jeden to będzie obiadowy, a drugi deserowy. To może ten obiadowy najpierw. A moim gościem będzie Paweł Duraj, znany z podcastu Inny Koncept na specjalną prośbę Jacka. Mamy dzisiaj gościa. Gościa z Krakowa, miasta nibyle jakiego. I Paweł jako student opowie nam, co jedzą studenci, dlaczego i co się im już przejadło. Jak wygląda kuchnia studencka ludzi, którzy nie mają zbyt wiele czasu, a jeść coś muszą? Podstawą diety naszej tutaj w tym mieszkaniu jest od no od już paru miesięcy, od pół roku makaron bo obok otwarli taki lokal, taką budkę z makaronami, gdzie za 5 zł można zjeść sycący obiad, taki, że się najesz dosyta, do pełna i ci starcza jako obiad. Okej, okay, to jest. I tam. Dajesz piątkę na blat i masz makaronę z różnymi sosami. Tak, tak, z różnymi sosami makaron. nie ze 5 zł, jakieś tam inne, e, grzybowe powiedzmy. 7 zł węgierski to jest po prostu taki rzadki gulasz. 7,50. Nie mhm. jest to ostre. Nie jest to jakieś wyjątkowo dobre, ale zjadliwe. Na szybko to jest. Przychodzisz, dostajesz. Do plastikowego dobrze, pojemnika. Masz. Nie mam tutaj akurat takiego pojemnika. No i, i pół kilo żarcia. Wciągasz no Dobrze, się. ale ja też robię makaron często w domu i tego makaronu za 5 zł to masz półtorej paczki dobrej jakości makaronu albo jedną pacz... No nie, pół kgowy makaron dobry. Kosztuje jakieś 3,50. Do tego 2 zł kosztuje kart... kartonik pomidorów. Paczka bazylii, jako przyprawy to ci wystarczy na miesiąc czasu dla waszej ekipy. Odrobina sera i faktycznie za tą piątkę to byście mieli dwie albo trzy porcje. A makaron gotuje się 8 minut. E, no Dlaczego tak, tylko, nie robicie tego w domu? Jeszcze jest problem, że do tego trzeba minimum dwa garnki na sos. Na wodę i na sos dwa garnki. I na makaron. Mhm. I, I duszlak. nasza kuchnia tutaj, Składa jak widzisz, jest z bardzo przytulna. I <głos> Ona jest bardzo przytulna, nie możesz przez nią przejść, żeby się nie przytulić do kogoś. Mm -hmm. Z myciem garnków też jest u nas problem, bo nie ma suszarki. Trzeba teraz próbować. No, tak, czyli na, takie naczynia ciasno. plastikowe, jednorazowe mają tą zaletę, że. I przede wszystkim to jest szybko. Mm -hmm. Jesteś głodny, wracasz głodny z zajęć, masz godzinę czasu między zajęciami a zajęciami. Hmm. Odliczając 15 minut na drogę w tej IWFT, no to masz no, tylko parę, kilkadziesiąt minut, żeby zjeść coś. No i wtedy ci naprawdę nie chcę gotować, stać przy tym, jak możesz jednocześnie jedząc taki już gotowy makaron za 5 zł, no, pouczyć się czegoś albo. wykonwersować. Porozmawiać z kimś, nawet nie tyle, ale no popieprzać się chociażby przy komputerze. Nie, obejrzeć najnowsze kwejki, czy, czy, czy cokolwiek zrobić. Wiadomości ze świata. No, spra sprawdzić cokolwiek mm. takiego. No ale yy, te makarony zrobił się w Krakowie modne może jakieś takie te pół roku temu, a wcześniej tego nie było. W ogóle w Krakowie. Wielki ból Krakowa. Dla mnie przynajmniej, to jest to, że w Krakowie nie można zejść frytek. Dlaczego? Nie, nie ma nigdzie? Są frytki, tylko że y, są za, 4 zł, za 4 zł czy za 5 zł dostajesz 200 gram frytek. Mm. Tylko z solą. Na nie musisz długo czekać. One nie są jakieś zajebiste. takie. E, w Bielsku. ja Moim miastem takim jest Bielsko-Biała. Tam za 4 zł frytek dostajesz. 400 Kupię, gram mhm. albo 450 zależy gdzie. Pieczupeak, Do tego za gratis sosy dowolne, jakie chcesz i te frytki są gotowe w 2 minuty, bo to są, mają technologie odpowiednie, są, są to takie drobniutkie frytki, 2-3 minuty i dostajesz. frytki mhm. Są pyszne, jest ich dużo, najesz się tego. W Krakowie trzeba czekać na frytki 10 minut. Może to jest inne Duże kebaba. Może to jest inne powiedzenie inaczej się W Krakowie smużą. są kebaby. Ileż można Aha. jeść kebaby, które ale są Ale ostatnio słyszałem powiedzenie takie, że kupując kebaba osiedlasz Araba. <głos> <głos> nie wiem, czy to no. jest prawda, ale ileż no, można jeść kebaba, dokładnie. Nie no ileż można jeść kebaby. Tym bardziej, że no, no, frytki się wciągnie zawsze, tak fajnie. Fr frytki wchodzą, o. <głos> a kebab, na kebaba nie zawsze jest ta ochota. E, no ale takim też szybkim daniem na śniadanie czy na późną kolację no to są tosty toster można kupić za 40 zł najtańszy taki z teflonem od razu taki e, element diety mikroelementy tak mikroelementy wchodzą teflon. to na studek jest ważne żeby dostarczać <laughs> mózgowi to, odpowiednich odpowiednich e, mikroelementów no ale też jakoś w tym mieszkaniu, no tosty teraz tym rzadkością. Czyli no już tutaj studujemy drugi rok. No to ileż można tostować? E, na początku często jedliśmy tosty. I co w Tylko, tych tostach? Że, a tosty wszelakie. Szynka konserwowa z bloku Choćby, jakaś? Czy... Nawet nie, nie, nawet nie szynki konserwowe, bo tego się jeść nie da. To jest po prostu niedobre. To jest paskudne. To jest obrzydliwe ale no tosty e, z samym serem chociażby sery szynka, standard nie? Mm -hmm. ale do Jakie tego zioła? też można nie, chodzi o to żeby było szybko i dużo Aha. i szybko e, ale można zrobić tosty, są rewelacyjne z nadzieniem do takim jak do pierogów ruskich z farszem Taki, taki farsz serowo, ostry, serowo-ziemniaczany, pieprzowy. Wow. Proporcje 50 na 50. 50% pieprzu, 50% innych składników. To jest farsz, wow. jaki robi moja mama. Czyli taki, który noc i uszy. Naprawdę, rewelacyjny. I, i tam często jak, jak się robi w domu pierogi, to ja sobie odkładam troszkę tego farszu do pojemniczka. Mieszasz do pół na pół z pieprzem. <grym> Odkładam i taki farsz do tostów jest naprawdę czymś fajnym. Można robić z podsmażoną cebulką, ale to też wymaga Pieczar, większej cebula. ilości to już od pracy. Tak. Ale bardzo jest też dobry tost na słodko z nutellą i bananem kroisz po prostu tak. na, na drobne takie plasterki. Nadziewasz, składasz, bez. E, wkładasz to tosta zamiast szynki, zamiast sera Nutella. No i rewelacyjna taka, mhm. nie, Śniadanie super. A powiedz jak te gołąbki w e, papryce, bo to jest ciekawy no, temat. Dzisiaj, dzisiaj e, Stwierdziłem, że a, mam troszkę czasu, zrobię sobie ambitniejszy obiad. Kupiłem papryki, nawet to nie, nie udało mi się kupić jakichś dużych papryk. Jakieś trzy średniej wielkości papryki. Kazałem niewolnikowi je wydrylować z tych pestek wszystkich. Dokładnie, umyć Tak. I ugotowało się ryż osobnym garnku kurczaka, kawałek piersi kurczaka drobno pokrojone na takie sześcienniki może centymetr sześcienny średnio i oko mocno doprawione jakąś papryką taką tą przyprawą do kurczaka, pieprzem na patelni podsmażone, potem to wymieszane tak, tak warstwami układane było w tej wydrylowanej pustej w środku papryce E, układany ryż i ten kurczak. Mhm. Jakaś cebula do tego? Upychane. Jeszcze... No akurat... Jeśli jest, akurat to tak. Nie było. <laughs> Ale jeśli ktoś ma, to może dać. Można dać. Na górę tam e, jeszcze przypraw troszkę więcej podsypać, żeby to było takie... No jak najwięcej przypraw. Żeby zabić smak rzeczy, które nam nie smakują, a które są do zjedzenia i są kaloryczne. Im więcej kalorii, tym lepiej, bo w końcu z kalorii płynie energia. No i i cały sekret w takiej papryce polega na tym, żeby ją ułożyć w jakimś ciasnym garnku. Na ciasno, żeby to stało. Tak, bo jak ona zmięknie, może się przewrócić. Czyli bo się może, może rozwalić, być, bo się może przewrócić. Jak przysłożone chyba... sordynki w puszce. Ciasno muszą być tak. Nie, to to musi jakieś To musi pewnie stać. Podlewa się tam może ze 2-3 centymetry wody tak, żeby na dno, na było. Mhm. no i pod przykrywką szczelną w miarę, na parze się ta papryka na robi. Się gotuje. ile minut? No może z pół godziny wystarczyło, żeby papryka okay. była miękka. Mhm. Przynajmniej no dzisiaj, nie? To I co za z tego? Z każdym jakiś to, sos, to trzeba kontrolować. Ketchup? Ketchup by tylko zepsuł smak na sos, o już czym czasu my mówimy. Student już czasu nie ma. O, o czym my mówimy, ale taka sama papryka bez sosu żadnego. Papryka z, po prostu z ryżem i z kurczakiem. To się tylko ma zapiec troszkę tak Wystarczyło. przemieszać smagi. i Nawet nie zapiec, Podgrzać. tylko i wyłącznie Wynie. na parze tak zrobić. Mhm. I... dobra, no ja znam te, te łąbki, takie w, kapu... w, w papryce bardzo fajne i no, rzecz w miarę prosta, prosta. A może nie taka tania trzeba tej kapusty tak gotować z tych liściści nadzwijać to... tego tylko, nadziewasz to i masz ale no zje się coś innego, takiego smacznego tak proszę państwa ciężki jest los studenta <śmiech> boryka się z brakiem czasu, ale jak widzicie potrafi też coś wykwintnego przygotować i takiego, co dostarczy mikroelementów wszystkich potrzebnych, niezbędnych substancji, tak żeby wciągać tą wiedzę i biec dalej na zajęcia. Dziękujemy bardzo Pawłowi. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. A teraz zapraszam Was, moi kochani, na obiecany wcześniej przeze mnie Przepis deserowy. Będzie to delikatny, puszysty sernik według przepisu, który używa od lat moja mama. Zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zróbcie sobie taki sernik, jest naprawdę delikatny, puszysty i bardzo, bardzo, bardzo smaczny. Pierwsza rzecz, lepszy jest serek w tym wiaderku, jak te takie trzy razy zmielone, czy w ogóle, jak się kupuje ser w twarzy. No kiedyś mieliło się, a teraz już można kupić gotowy taki i on Ale jest lepszy. ja Ci tego nie polecam. Żadnego sera tego umielonego trzy razy mhm, Ale jak wolę... już sama, sama na przykład twaróg sobie zmieliła? No właśnie też, dlatego też nie ci wyjdzie. mówię. Nie wyjdzie i jest za ciężki ten ser. Najlepsze są te sery, te. I jednak ten prezydent, żeby był. Litrowy wywiaderku. Litrowy we wiaderku. Taki typowy nasernik. Typowy nasernik. No, no to, to, to bierzesz to. Teraz od, ja oddzielam żółtka od białek. Tak, czyli tak, masz kilogram sera, mhm. tego nasernik, 6-8 mhm. jajek. Tak, 7 da. Czyli dajemy 7 jajek, takich 15... średnich. Tak, no jakie są? Mhm. 15, 15 deko... deko bakalii, rodzynki, rodzynki skórka z pomarańczy kandyzowana. Tak. Dwie paczki cukru waniliowego. Mhm. Dwie szklanki cukru pudru. Nie daję, bo by to był straszny ulepek. Ja daję jedną y, szklankę cukru kryształu zwykłego. Dobrze. Mhm. Teraz do tego dwie, ja, zamiast dwie łyżki manny ja daję tak jakby dwie i pół albo trzy płaskie mhm. cukru pudru. Pół kostki masła. Sól nie daje pół kostki masła za dużo. No to ile jakby tego masła? Pół kostki masła, teraz masz kostkę jakby jak jest 10 dek, bo to są te 20 dekowe, tak? To tak jakby 8 dek cuk masła, mhm. bo ten ser jest też tłusty. Tak, tak. Biorę e, maszynę. Szczypce soli, koniecznie. Szczypce soli, na pewno. Biorę maszynę moją. O. Maszynę. Jedna maszyna bije mi żółtka. Czyli ubijamy mikserem. Żółtka tak, z cukrem. Z ile tego cukru jest? Żółtka z jakby z jedną trzecią całości tego cukru. cukru. Czyli jedna trzecia szklanki cukru. Mhm. Jedna, jedną trzecią biję żółtkami. Do białek daję resztę. Mhm. Białka ubijam ze szczytą soli ze soli i po trochę dodaję tego cukru kryształ. Te, te dwie trzecie szklanki. Te dwie trzecie, Dobra. ale dosyć długo. I one są takie naprawdę sztywne mhm. i może dlatego nie upada ten serowiec. Ja tak pomyślałam sobie. No i teraz jak jest na serze, taka jakby serwatka zostaje. Takie coś, nie? Mm -hmm. Trzymam ten ser, odlewam tą wodę. I teraz do tych żółtek, mój drogi, mm. dodaję po łyżce tego sera. Mm -hmm. Masło, nie które tak jak tu piszę na białą masę, mam masło takie Mięknie. miękkie. Mm -hmm. I co chwilę rzucam taki kawałeczek tam. Do tej masy i, I widzę, że, że, że rozbiło, prawda? Mm -hmm. No, i teraz, mój drogi, na końcu. Do tego Dodaję, kremu serowego. Do tego mojego kremu serowego daję trzy płaskie łyżeczki kaszę kaszę mannej I teraz. Trzy płaskie łyżeczki kaszemannem. Mhm. I to się miesza. Łyżki mieta. stołowe. Łyżki stołowe. Mhm. No. I teraz do tych białek dokładam tej masy. Dokładam masę do białek. Dokładam, dokładam. międzyczasie mam już piekarnik na 180, 178 tak wiesz, tak, mm -hmm, no, mm -hmm. tak. I daję folię aluminiową na spód do y, tortownicy. Boki tylko masłem smaruję. Mm -hmm. I na końcu, jak już to wszystko ręcznie, nie wolno już masz Gdzie, na... o. No, tą, tą wiem. Umieszasz tutaj, taką przypaczkę. Tak, no? nic, już, już tu na nic nie robi. I przerzucimy na końcu wrzucam te bakalie, co tam chcę sobie dać. Mhm. I szybciutko wrzucam do tego, do, do ciasta i do piekarnika i tyle. Tak 50, 55 minut. Nie wolno otwierać? W ogóle ja nie otwieram. 55 minut i mi, wyłączam i nic nie robię, nie otwieram. Nastawiam sobie jeszcze minutnik. Tak, chcemy się 10-15 minut, prawda? Gdyby nie doszedł, to on tam musi dojść, prawda? I potem leciutko, tak, po tych 15 minutach, o tak. O tyle, ile się da, o leciutko. Uchylasz piekarnik, no. ale nie wyciągasz go dalej. W ogóle, bo. Może nie wyciągnę. całkiem. Prawie. Prawie. Nie to, żeby wystać, tylko, tylko po malutku, po malutku. I jak jeszcze jest taki ciepły. To go tu sobie postawię, po to tylko, żebym zaraz zrobiła tą polewę czekoladową i posmarowała ją No czekoladą. dobra, a tą polewę jak robisz? A polewę kupuję czekoladę deserową. Mhm. Dla mnie najprościej, bo ja nigdy nie wiem ile czego. Najtańsza, deserowa czekolada, Złoty ileś. Takie kosteczki są tam narysowane, mhm. zresztą pisze deserowa. Całą tę czekoladę rozpuszczam we wrądelku. Na parze, daję, tak żeby się roz... Nie daję na parze, Szynku. Tylko... Delikatnie podgrzewasz. Leję do rondelka tak z dwie... Z dwie łyżki stołowe mleka. Mhm. Wrzucam tą czekoladę. I tak daję jeszcze na, na, na koniec łyżeczki masła. Mhm. I teraz jak już widzę, że już się rozpuszcza, trzymam sobie to tak i mieszam. Wiesz? Mm -hmm. żeby, no żeby, Bo nie wolno czekoladę grzać. Tak już sobie trzymam, mieszam, mieszam, mieszam. Jak widzę, że już się wszystko zrobiło. Połączyło? Połącz, tak, że się wszystko połączyło. leję na ten zimny serowiec. Taki prawie już, bo jak jest zimny, to znowu się też nie złapie, prawda? Oblewam, smaruję i jak troszeczkę mi tak... Żeby mi po prostu te migdały nie wpadły do tej czekolady. Jak już widzę, że tak złapało, to sobie sypię czym tam chcę na powierzchni migdałami, orzechami. Tyle i bardzo prosto. No nie wyszedł, sam widzisz. No pyszny, taki puszyste, super. No. ale mówię, ja już wypróbowałam, przecież ja ten serowi pie, piekę już od lat, ale uważam, że te sery mielone trzy razy, to nie jest to, nie, nie, jednak ten ser jest tego. za ciężki. No ten jest wyjątkowy, taki bardzo ten jest, A ten jest właśnie wyjątkowy. Tu możesz sobie na tą czekoladę jeszcze jak lubić kokosami tam w koło. nie, co tam kto chce, co lubi, no. Super, muszę spróbować, czy takie. No muszę wyjdzie. spróbować. I jak pisze 7-8 jaj, to nie musisz dawać 8, tylko możesz dać 7. To naprawdę na ten kilo sera starczy. Mhm, No, no naprawdę. I też nie wolno tak dużo tego masła dawać. Starczy naprawdę te 7-8 deko, bo jednak Uważam, że ten... Zresztą widzisz, nie że jest dobry, no. tłust, tłust, nie, nie musi, musi być taki tłusty, bo też i będzie ciężki, tak? Chyba najważniejszy to jest ten odpowiedni ser. No i urobione ten... Że, bo tata dosyć długo robił tą y, pianę z białek, hmm. wiesz? Wiem, nie to tylko, nie żeby robił. tak, wiesz, żeby zrobić, tylko, robić, tylko, tylko ona jeść. naprawdę była długo bita. I jeszcze z tym cukrem jak dajesz ten cukier kryształ, to Długo mi się zdaje, ubiegać, że, ta, to że to się... białko, yy, ta beza, ona jest taka jakby cięższa, taka wiesz, Oś, jest, to jest, taka inna, nie? Bo jak mhm. dasz cukier puder, to taki, no, no sami widzicie, no. Nie no, super, super. No. I żadnych tam no, specjalności, nic nie, tylko ciach-ciak iśce samochody. No, to... no, i tak jak ci mówię, folię pod spodem, a boczki wysmarować masłem. Aha. No i bardzo proste, bo Basia, moja ta koleżanka daje jeszcze, proszę ciebie, ten y, mąkę ziemniaczaną. mąkę kartoflaną do białek. Nieprawda. Ja już kiedyś to sprawdziłam i żadnej mąki kartoflanej nie, nie potrzeba. Mhm. No po, tak, absolutnie. bo myśmy różne robili i też y, z ziemniakami gotowanymi. Wiem, bo moja mama też. Jest tą mąką ziemniaczaną, żaden nie wychodzi tak jak ten. No nie. Żaden taki nie wie. Ja już też mam wypróbowane. Napisałam sobie, co mi tu Basia powiedziała. Daj sobie kartoflanki. Nie, bo ja widziałam to, co jadłam to, co na tą kartoflanką. I takie. Absolutnie nie to. Nie, nie, jest to. nie. No mój jest sprawdzony. Poza tym on ma już tyle lat. No ci, jeszcze skoszalinę, to wiesz jakie to stare jest? Nawet nie wiem jaka to gazeta była. Przekrój czy jakie. No to jest. super dzięki ci no. bardzo no. za ten przepis. No. Tak, i na dzisiaj to już wszystko. Tak jak mówiłem, zróbcie sobie sernik, zróbcie sobie domowy makaron. I zapraszam na następny odcinek. Do usłyszenia już za dwa tygodnie. Cześć. Mówił do Was Paweł Prokopowicz. Retro Rocket Network. Proszę Ci, powiedz jeszcze raz to. Powiedz, błagam Ci. To co? No powiedz, bo to, to jest po prostu jak Ty to wymawiasz. To ma taką siłę w sobie. Red, Red, Retro Rocket Network. <laughs>